Witam Państwa serdecznie, 14 czerwca 2022 roku, antywirus po tej stronie i Zoro po drugiej. No to kłaniam się jak zwykle tutaj, tak, żeby nikogo nie obrazić. Tak, dzisiaj już nam się przycięło delikatnie, także nie wiem, coś my powiedzieli nie tak jak trzeba. Będziemy się musieli troszkę pokrygować. Poza tym poprzedniego dnia, poprzedniej audycji przycięło cały wstępny opis przyrody. Zostały tylko wrony. Nie wiem, czy to jakiś nomen omen o tych wronach. Może nie czytają Elizy Orzeszkowej, bo to tak ładnie było artystycznie, powiedziałbym, literacko. <śmiech> A, przeniknąłeś do tutaj moich y y zamysłów y figuratywnych. Mianowicie, jednym z tytułów branych pod uwagę było Orzeszkowa czy tireszkowa. Czyli lecimy tak. w kosmos, czy zostajemy na wiosce? Nad Niemnem, nomen omen. A propos życia lokalnego, mam dla Ciebie bajkę. Proszę bardzo. Klasyczną. W Pacanowie pocztaknuję. Więc naczelnik, mądra głowa, wziął Cieślaka, zastrafował. To jest wiadomość aktualna z dzisiejszego dnia. Minister Cieślak został odwołany z powodu afery na poczcie w Pacanowie. Te, te lokalizacje Pcim, Dolny, Pacanów, tutaj mamy Kielecczyznę, Świętokrzyskie, także tu PiS jest bardzo mocny. I chyba zaczął już kampanię wyborczą. No to była raczej pokazówka. pokazucha. To było. Od ucha do ucha. To było coś pięknego. Zwłaszcza, że chodziło o wzburzenie ludu na galopujące ceny, do czego my się obydwaj przyłączamy, tak? No tak, no tak. Bo, bo, bo ceny jakby nie maleją. Nie maleją. Wprost przeciwnie. I to z dużym rozpędem można by o tym bardzo wiele powiedzieć, bo te wszystkie wykresy to dosłownie są tak rozchuśtane, że ręce opadają. Niejednokrotnie po dwóch dniach nieobserwowania okazuje się, że minęły nas bardzo ciekawe zjawiska. Teraz ta dynamika wszystkich procesów jest bardzo duża, więc ja się tak zastanawiam pod kątem właśnie bardziej wakacyjnych nastrojów, czy czy nam się w ogóle warto interesować, bo się okaże, że przez dwa tygodnie tak wiele się zdarzy, że będzie zupełnie nowy świat i od nowa trzeba będzie wbijać się w te wszystkie procesy. To jest możliwe. Ja bym to nawet od pewnego czasu przychodzi mi do głowy parafraza, często nawet ją przypadkowo nieopatrznie stosuję. Nie mówimy o dynamice, bo to były dawne za przeszłe czasy klasyki. Obecnie to jest dymanika. Po prostu. To jest dymanika masowa. Także trzeba się mieć na baczności, bo w każdej chwili coś się może uderzyć od tyłu. No, był taki okres, kiedy e, codziennie rano sprawdzałem, czy gdzieś coś nie wybuchło. E, no, natomiast przeszło mi na szczęście myślę, że Państwo też są w bardziej pozytywnym nastroju, bo te tygodnie teraz bieżące właśnie po to służą, żeby się lekko zrelaksować, co też widać w polityce międzynarodowej i w różnych zjawiskach. One się odbywają aktualnie pod dywanem, dyskretnie. Tak, jeżeli odczuwasz lęk rano, pijesz kawę, otwierasz tego swojego mądrale i Czujesz taki podskórny lęk, czy otworzyć pocztę, to ja mam dla Ciebie psychofizyczną psycho i, i no, psychologiczną poradę. Zatrzaśnij tę pokrywkę i nie otwieraj. Jak, jak się boisz, to zostaw, no, od, Odpuść nam na godzinę, na dwie, na, na tydzień. Nie wiem, na ile Ci tam potrzeba. Do nie, tej, do nie Możesz odczuwać lęku, wiesz, przed faktami. Jeżeli coś takiego się pojawia, co nie jest uczuciem odosobnionym, bo to jest powszechne. Jeżeli coś takiego jest, to uważaj, bo to znaczy, że po prostu działasz pod wpływem nadmiernego stresu. Tak, to że... można, można rzeczywiście odczuć tego typu okresy. Bywało to w tym roku już. Natomiast, tak jak podkreślam, korzystajmy z tej aury. I z tego wstępu do wakacji, bo szereg ciekawych wydarzeń jest szykowanych na trzeci, i czwarty kwartał. Myślę, że tak do sierpnia, może nie całego sierpnia, ale do początku sierpnia powinien być względny spokój. A potem będzie już, tak jak na tej okładce The Economist, ten rollercoaster, który wjeżdża w te chmury w dół. Wiesz, daty i godziny nikt nie zna, ale te piąste no, ale... są doskonałe przełomowo. Tak, Co ale jest? trzeba mieć generalnie taka porada, że tutaj największą bronią jest jak zawsze psychologia społeczna. Więc trzeba siebie samego mieć na baczności, bo te stany lękowo, depresyjne, no chyba nie są przypadkowe. Więc jeżeli występują tego typu objawy, to należy po prostu te objawy wziąć w ryzy i, i sprawdzić, skąd się to wzięło. Zbadać przyczyny. W warunkach stresu i lęku zwłaszcza podejmuje się po prostu niewłaściwe decyzje, bo mózg nieprawidłowo funkcjonuje. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę. To jest podstawowe narzędzie terroru masowego, lęk, strach, działanie przy, przymus czasowy, no zagrożenie zdrowia, życia i tak to, dalej, to jest wszystko psychologia. Więc ja to obserwuję na sobie, no i staram się unikać tego typu zagrożeń, jeżeli za dużo jest te, tego lęku, tego koniec świata i tak dalej, po prostu to wyłączam. No, skoro koniec świata to trudno, to, to skończy ten świat i będę miał spokój, nie będę się z tym dalej denerwował. Po jakiego ja mam się tym teraz przejmować, tak? Tymczasem no. zrobię sobie dobre herbatki. Tak, no ja nie to mówię, że to przez... przyjemności. Ale chodzi nie, nie, nie o sybarytyzm, ani tam wygodnictwo, tylko po prostu o trzeźwy ogląd sytuacji. No jest cyrk, no ale jak dochodzimy do poziomu, tych tych, że wszyscy, wszyscy tańczą na linię razem z prezesem, tak? i robią jakieś figury z jeziora Łabędziego, no to znaczy coś tutaj nie gra. No bo przecież oni powinni chodzić dostojnym krokiem. Nie, nie. Wszyscy fikają tam na, na linię, wyczyniają fi, jakieś koziołki i udają, że to jest Misja dziejowa, tak? No, coś tutaj nie pasuje. Tak właśnie, ten, ten aspekt inżynierii społecznej i wpędzania, właściwie formacja mas, takie pojęcie tutaj obowiązuje na dużą skalę. Do tego właśnie są mas media, środki masowego przekazu i, i ta polityka, reklama i presja konsumpcyjna, czy jakakolwiek inna. To właśnie służy sterowaniu dużymi grupami ludzkimi, całymi społeczeństwami, a audycje tego typu jak nasza to właśnie są swego rodzaju szczepionki na tego typu stany i zjawiska, które mają uwrażliwić po pierwsze na narzędzia manipulacji, po drugie na... Fakty medialne, które z faktami rzeczywistymi nie mają prawie nic wspólnego. No i po trzecie, które mają rozbroić efekt zaskoczenia, który jest prostą drogą do paniki, a jak powiedziałeś w panice, te decyzje są raczej słabiutkie i nietrafione. Człowiek, który potrafi podejmować chłodne decyzje ze względu na to, że po pierwsze wie kto wróg, kto przyjaciel, jakie są zagrożenia, jakie szanse, cała ta analiza sytuacyjna jest poprawnie przeprowadzona, to zarówno na poziomie osobistym, rodzinnym, jak i biznesowym i społecznym te decyzje będą wtedy dużo bardziej trafne i dużo bardziej skuteczne, a co za tym idzie, powodują uzyskanie przewagi. Tak, no, niekoniecznie uzyskanie, bo wy, wchodząc w epokę stagflacji i wielkiego resetu, w, w, mi wystarczyłoby y, utrzymanie <grywanie> przewagi. <grywanie> już, no, można by powiedzieć w ten sposób, będziemy topić się wolniej. O, to już wystarcza, bo wszyscy inni już utonęli. Prawda? No. No tak. A jeżeli znajdziemy taką płytką wodę, że, że nam to dobrze. Halo, halo, ja Wisła, ja Wisła. Wtyczka. O, wtyczka. Dobra, proszę bardzo. Ale już słyszę. Halo, halo, słyszę. No i co? Jeszcze raz muszę się przekręcić? Nie, jest dobrze. Wszystko się... Ja Dziekuj, dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Więc wracając do tego zagrożenia utopieniem, chodzi o to, żeby woda była najwyżej po szyję. To był ok. No, wiesz, no to jak w tym dowcipie, wiesz, no to jest 2008 roku. Jak, jak to bankierzy rzucają się z najwyższego piętra. No bankierzy, spekulanci, którzy nabudowali wielką banie nieruchomości, no wrzucają się w ten sposób, że wyskakują z okna i mówią, no, 45, 33, 39, 37, 15, so far so good. Także wiesz, to, <grych> dopóki nie trafimy w tak. beton, jest okej. Okay. <grych> Póki jeszcze lecimy, tak. Ja słyszałem w tym tygodniu właśnie taki dwuwierz odnośnie tych naszych funduszy unijnych. Ten pieniądze z Unii dostanie, kto granat połknie i w ognisku stanie. <grywanie> nie, nie wiem jak sądzisz, czy to pieniądze rzeczywiście do nas trafią w jakiejkolwiek wysokości, czy to tylko taka jest obiecanka co całego. To znaczy, wiesz, krajowy plan odbudowy, yy, jego skrót to jest kop, no, tak dosłownie należy to po prostu wziąć do siebie, to będzie duży kop, ale niekoniecznie rozwojowy. Bo, yy, no, tak czekał tatka latka i to są obietnice, gruszki na wierzbie zamówimy wam damy, ale dopiero jak spełnicie wszystkie warunki, <grym> Duda spełnił dopiero pierwszy, podpisał ustawę, która no, anulowała te najważniejsze filary reformy ziobry. No ale po pierwsze nie anulowała ich skutków no i nie, no, i nie anulowała ziobry. Także myślę, że wymogi Komisji Europejskiej i szefowej Wander Jeleń, która tym dowodzi i nam to osobiście przed tygodniem zakomunikowała, że dopóki nie spełnimy wszystkich kilkudziesięciu żądań, to, to procedura praworządności będzie rygorystycznie je po kolei odfajkowywała. No, z tego wynika, że no, będziemy znajdować się w poczekalni do nieskończoności. Czyli lepiej sobie dać spokój, bo bo nic z tego nie wyniknie żadnego narodowego programu odbudowy tam po covid nie będzie z łaski Unii i wypada to sobie otwarcie powiedzieć po prostu, żeby niepotrzebnie nie wykonywać biurokratycznej mitręgi, mordęgi i tak dalej warto też zauważyć, że większość z tego jest na kredyt czyli jest, byłoby to kolejne obciążenie już i tak nadwyrażonego, że tak powiem, skarbu państwa. Mało tego, jak wziąć pod uwagę, że Morawiecki teraz dla potrzeb naszej obronności w trybie pilnym proponuje i to chyba przejdzie, w Sejmie zdjęcie tych reguł ostrożnościowych, które są zapisane w, w konstytucji. Chodzi o te wymogi tam progów bezpieczeństwa dla budżetu i dla się i tak tak, długu państwowego, więc to zostanie zdjęte. No to już wiadomo, że będziemy teraz się zadłużać na potęgę. Potrzebujemy zbudować szybko siły zbrojne, powiększyć je dwukrotnie co najmniej i jeszcze zainwestować w wschodnią flankę w związku z tymi dużymi planami strategicznymi, które niedawno zostały, że tak powiem, uchwalone. To są do, ostatnie tygodnie. Nie wszyscy jeszcze zdążyli się z nimi oswoić, że grupa B9 na konferencji z ubiegłego tygodnia z kierownictwem yy, wprawdzie... Joanisa, ale w Bukareszcie, ale tak naprawdę pod duchowym przewodnictwem naszego prezydenta Dudy, jako tego lidera regionalnego, no, postanowiły pewne rzeczy, że te armie i te, te, te, te gospodarki się zintegrują, a tym najważniejszym wehikułem, tym spinaczem, który to umożliwił, jest wojna na Ukrainie. no Wiadomo, że w warunkach takiego teatru ona teraz nie ucichnie bo musi się dalej utrzymywać, a można to rozpalić po to, żeby przyspieszyć te procesy, zgalwanizować je po prostu. To są procesy polityczne, bo bierze w nich udział no, około tuzina krajów. Tak? Państw, które są no, z różnych tam, powiedzmy sobie, kultur, z różnych obszarów geograficznych. No, Europa niby nie jest duża, ale to jest cała mozaika różnych, głębokich różnic historycznych między nami. No i żeby je szybko powiązać, zafastrygować te, te przełęcze, przebyć i zbudować nowe autostrady, szlaki kolejowe i przede wszystkim zgodzić się co do tego, co jest naszym zagrożeniem, w którą stronę idziemy wszyscy, no to potrzeba takiego, takiego zagrożenia galwanizującego i tym procesem jest właśnie wojna na Ukrainie. Z daleka to widać, tak na zimno, że to Wykorzystujemy te, te zjawiska, nie mówię o sobie, tylko o planistach, którzy to robią. Ewidentnie biegają, krzątają się wokół tego i pracują teraz w nadgodzinach, więc coś się dzieje. No a my jesteśmy w samym środku tego, tego procesu. Więc na pewno. Wyzwolaczy, jak widać jest bardzo wiele tych procesów, a y, wojna na Ukrainie y, w, w tym naszym obszarze. Spowodowała bardzo wiele zjawisk, które w, w innych okolicznościach nie mogłyby zaistnieć przecież. No. No i stanowi niepowtarzalną okazję, co mówi na przykład Giorgi Soros, mówi tak Klaus Schwab, mówi także komisarz Van der Jeleń. No i powiedział takie słowa, chyba nie cytując swoich poprzedników, także były premier Donald Tusk. No wszyscy mają coś tu wspólnego. No, jest to niepowtarzalna okazja. Jak najbardziej. Natomiast jakie te dalsze losy wojny będą, no to widać, że w pewnym momencie nastąpił zwrot o 180 stopni w narracji, kto jest faworytem tej wojny. Także widać, teraz mamy nieco inną sytuację, która wydaje się nieco szokująca po, po tylu miesiącach nieustannych zwycięstw ukraińskiej armii. Także jak dalej Rosjanie będą tak przegrywać, to za miesiąc czy dwa to zajmą całe prawo brzeżne Dniepr. No i to jest do, spore zagrożenie regionu i mam wrażenie, że do tego sojusz na nie dopuści, bo, no bo by, wtedy by mocno zmieniła się równowaga. Chwiejna, ale jakaś tam równowaga w naszym regionie. I, no i rozdzwoniły się dzwonki alarmowe i zmieniła się wprawdzie narracja, ale to wielopoziomowo, bo zaczęto mówić, że być może Putin tę wojnę wygra, co samo w sobie jest, to niedawna było no, zbrodnią myślą. To, to, jakbyś coś takiego zasugerował, to od razu z bomby dostawałeś stempel ruskiego agenta. No teraz się okazuje, że te słowa wygłaszają tacy oficjele jak Jens Stoltenberg, czyli szef NATO, nominalny urzędnik, pełniący Więc... rolę tego głównego szefa. Już, już tydzień temu pojawiły się takie opinie? Bo Taka, wtedy... on, on wprost powiedział tutaj w tym tygodniu, że, no, że Ukraina musi poczynić pewne ustępstwa, żeby w drodze negocjacji doprowadzić do rozejmu czyli utrzymać stan bieżący krótko mówiąc ustępstwa terytorialne czyli tak. co to znaczy to jest kalka wypowiedzi yy, Henryka, Henryka. Ta. Z, z Davos no. 99-latka bo on właśnie skończył 99 lat gratuluję sędziwego wieku i bystrości umysłu no facet jest nie do zdarcia. Jeżeli chodzi właśnie o ten umysł, bo swobodę poruszania mam mocno ograniczoną, to widać, ale głowa pracuje na najwygabinetowe gabinetowe dobro. intrygi nadal prowadzi z dobrym skutkiem. No ja nie wiem, czy on jest tym architektem, bo chyba już nie, natomiast jest to bardzo... Nie, ale jest tym autorytetem w wyższych sferach rządowych, międzynarodowych oczywiście, który może sobie pozwolić na wypowiadanie dosyć radykalnych zaleceń. On jest sprawnym komentatorem, dlatego że on jest de facto wychowawcą gości, którzy teraz tym cyrkiem kierują. Między innymi jest, można powiedzieć, dziadkiem kariery Marka Brzezińskiego, obecnego pełniącego funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. No bo jego tatuś Brzezińskiego, wielki Big Big Brzeziński, przecież przez kilka dziesięcioleci był wspólnikiem, tym mniejszym wspólnikiem kancelarii prawnej, Kissinger and Brzeziński. Mało osób o tym pamięta, że to była para cwanych prawników, w, w czym się specjalizujących. No w prawie międzynarodowym i w konstrukcji międzynarodowych intrykt, powiedzmy sobie, wywiadowczo-wojskowych, tak? No tak. Oni zresztą rozgrywali kilka konfliktów międzynarodowych, zbrojnych i zmian władzy, także Wietnam... też by ta książka Wielka Szachownica... No działo się przez te kilkadziesiąt właściwie lat wiele. Z tym, że teraz praktycznie te wszystkie konflikty zyskują taki wspólny mianownik zmierzający do decydującego starcia i można by powiedzieć do odcinku, do odcinka Imperium atakuje. Tak, no jest kłopot, bo dziadek Nestor. Yy tak jakby z, troszeczkę prostuje i no, też udziela reprymendy swojemu wnuczkowi uczniowi zdolnemu, bardzo przebiegłemu adeptowi sztuki dyplomatycznej Markowi Brzezińskiemu tak jakby go tutaj naprostował narracja płynąca z Warszawy, która jest zsynchronizowana z Brzezińskim bardzo ściśle no i narracja z Davos płynąca od Kissingera to, to, to są zupełnie różne bajki można doznać mozle, naprawdę dramatycznego dysonansu jak się to poanalizuje, że coś tu się mocno nie zgadza no. co się zgadza to się zgadza ważne jest to, że pewne akcenty zostały przestawione i będziemy maszerować w inną stronę no i zaraz potem jak to się zakończyło to się okazało, że w, pod Poznaniem otwartą uroczyście kolejną pierwszą z serii kilkudziesięciu nową bazę amerykańską tam ktoś, tam wojewoda wmurował kamień węgielny i będzie tych baz kilkadziesiąt, żołnierze amerykańscy będą stacjonowali w Polsce na stałe być może nawet będzie ich kilkadziesiąt tysięcy, czyli ciężar tego obecności amerykańskiej w Europie faktycznie przenosi się na wschód, tak jak było planowane dwa lata temu no i po co oni są, no wiadomo po co, no, są potrzebni dlatego, że istnieje realne zagrożenie ze Wschodu. No i Będz już mamy wielkie plany, ledwie co wczoraj chyba, przez Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawione, wielkich inwestycji, bo tak to chyba trzeba nazwać, w siły zbrojne ich modernizację, rozbudowę, stan osobowy powiększony dwu, a może nawet trzykrotnie no i kilkukrotnie powiększony stan sprzętowy więc na przestrzeni kilku lat zaledwie więc ogromny wydatek no i bez od razu w Sejmie jest szybka ścieżka do uchwalenia zdjęcia wszystkich tych hamulców budżetowych na nowe wydatki związane z obronnością nowa ustawa o obronności ona się chyba tak nazywa, ustawa o obronie państwa, coś takiego, którą wprowadził do Sejmu prezes Kaczyński, to było chyba miesiąc temu. Jest już właściwie pewna, że zaraz będzie uchwalona. To jest najważniejsze zadanie, które... W pożegnalnej mowie wicepremier Kaczyński właśnie ujawnił. Przestał być dzisiaj premierem, przepraszam, wicepremierem. Odchodzi nie na emeryturę, ale na kampanię wyborczą, bo wykonał najważniejsze zadanie, czyli właśnie te ustawy o obronności państwa. Czyli no, widać pewien logiczny ciąg wydarzeń, który nas tutaj prowadzi ku uświetlanej przyszłości. Widzę tutaj taką właśnie... Y taką, jakby to powiedzieć, ciekawostkę. Będziemy mieć kilkadziesiąt małych Rammsteinów u siebie. Tak. Czyli cała ta granica zachodnia wpływów amerykańskich będzie już oficjalnie i zdecydowanie przesunięta na wschód, na naszą wschodnią granicę. Także jesteśmy wtedy traktowani jako bezpośrednio przed pole wszelkich ewentualnych tutaj zwarć wojskowych. Ze wszystkimi tego konsekwencjami rozpoczęcie procedury modernizacji i rozwoju armii. Pytanie o finansowanie jest tutaj bardzo niedyskretne i kto wie, z czego to będzie spłacone i zapłacone. Ale z takich ciekawostek humorystycznych, bo oczywiście bez tego się nie obejdzie, premier bodajże wczoraj czy przedwczoraj uroczyście otwierając strzelnicę pneumatyczną, czyli taką zwykłą śrutówkę, zapewnił o tym, że w naszym kraju jest 40 milionów obywateli gotowych chwycić za broń w obronie ojczyzny. No jeżeli mamy chwytać w tym zamiarze za wiatrówki, no to daj Boże zdrowie. No i... <śmiech> <śmiech> ale ale to żarty na bok. To jest jakaś tam, jakieś tam przedszkole. Szkoda, że tak późno. To by warto było wcześniej to, to uruchamiać. Lewicowa propaganda tych wszystkich poprawniaków politycznych, że to jest Sport dla bandytów i tego. No, fakty mówią inaczej. U naszych sojuszników i przyjaciół, w cudzysłowie obydwa terminy, w Szwajcarii i w Izraelu, ten sport strzelecki jest podstawowym obowiązkowym, po całą obowiązkową dyscypliną, do której muszą wszyscy mężczyźni ustawowo się, że tak powiem, zaadoptować. Muszą to ćwiczyć regularnie. Więc no. Warto brać przykład z pewnych działających systemów. Ja nie mówię, że one muszą być najlepsze, no ale skoro funkcjonują i dosyć dobrze prosperują, no to można się zastanowić dlaczego. Zaznaczam, że w Izraelu kobiet to dotyczy również, także wszystkie dziewczyny są na manewrach, należą do armii i strzelają z broni automatycznej. No tak, no, ale już pozostańmy w tym kręgu, że tak powiem, tradycjonalistycznym. Nie? To ja bym nie powiedział, żeby mi się to nie podobało, żeby e, i u nas e, dziewczyny umiały obsługiwać no powiedzmy Kałasznikowa. Nie wiem, czego... no, nie, czy by mi to specjalnie wiesz, e, e, e, imponowało bo to wymaga pewnej sprawności i też siły, a kobieta z bicepsami to niekoniecznie jest piękna w sensie estetyki klasycznej, ale no, co kto lubi, no, nie będziemy się to spierać, niech sobie ćwiczą, jeżeli chcą. <grystanie> mi, mi to nie przeszkadza. Ja może mam takie właśnie sportowe podejście do życia bardziej, mnie się osobiście podoba to, bo nie wszystko jest dziełem wielkiej siły, a w większości techniki i umiejętności, także nawet e, e, słabe osoby mogą sobie z tym poradzić przyjmując odpowiednią postawę. Także... No, na pewno ko kobiety łuczniczki są bardzo e, trafne i, i zdobywają medale, także nie pozostają w tyle za swoimi męskimi odpowiednikami. Więc no, to jest pewne. Jeżeli chodzi o strzelectwo różnorakie, no to płeć nie, nie definiuje przewagi i to jest właśnie równość w stylu ala la colt no właśnie i to znane od starożytności bo nie było broni palnej a amazonki strzelały z łuku bardzo celnie i były dobrymi wojakami tak wojowniskami jakby ich tam nazwać nieważne nie bądźmy po poprawniakami na, na siłę no, były były żołnierzami, żołnierkami. Były najemniczkami czy najemnikami? No to już jest, zaraz byśmy poszli zupełnie w krzaki, że tak powiem z tymi wszystkimi pojęciami językowymi, bo to jest od razu się te ministerki i tak dalej kojarzą, to może aż nie aż tak wesoła audycja jest dzisiaj, żeby do tego zmierzać. Niemniej jednak te, ten, ta armia 40 milionów obywateli ze śrutówkami przeciwko armii rosyjskiej wydaje się ryzykownym pociągnięciem. Tak, ale umiejętność obsługiwania czegokolwiek przydaje się, no, bo te zasady pracy broni pneumatycznej i, no, i tej palnej są podobne chociaż to troszeczkę inaczej funkcjonuje w realu, ale, ale warto poćwiczyć no, w, zamiast oglądać podręczniki i jakieś tam filmy instruktażowe to by było warto raz w tygodniu pójść na strzelnicę po prostu obowiązkowo, tak ja uważam Du duża frejda jest z tego powodu y i też y samo obycie z bronią y przydaje się, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy i innym, bo rzeczywiście przedmiot jest niebezpieczny i, i używając go w sposób niewprawny i nie niewłaściwy, no to może dojść do jakiegoś wypadku. Trzeba po prostu ćwiczyć od dziecka, nie mówię z jakąś przesadą, bo to przecież życie nie może się składać wyłącznie z okresów między wojnami. Tak? Ale no, z drugiej strony prawda jest taka, że mamy wojnę po sąsiedzku i ona nijak nie chce zginąć, zniknąć i się ukryć. Przeciwnie, tak jakby zaczyna eskalować znowu z, z powodów no, konieczności politycznych. No i, no i trzeba się umieć znaleźć w tej sytuacji. W tym tygodniu wyszła taka sprawa, którą ja tam dyskretnie zapowiadałem. Mianowicie według służb granicznych granicę przekroczyło 430 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym w sposób nie do końca legalny, czyli poprzez łapówkarstwo. Jest to spora liczba, tego bardzo dokładnie rozwijać nie będę. Można sobie tutaj tylko wyobrazić, bo państwo też pewnie kojarzą moją opinię w tej sprawie, jakiego rodzaju to są zagrożenia, szczególnie ze względu na struktury państwa ukraińskiego, które no nie do końca takim całkiem praworządnym, demokratycznym państwem było. W związku z tym te no częściowo nielegalne interesy i różnego typu pokątne procedery też miały swoją klientelę oraz organizatorów, tak to powiem. Dodatkowo dostawy broni z zachodu w kierunku Ukrainy, no, ich trafność, no nie wiem czy Zora osiąga 30%, czy może trochę więcej, niemniej jednak większość tego wszystkiego rozpływa się na czarnym rynku. Ja nie wiem, czy się rozpływa, ale na pewno w knecie można spokojnie dżavelinia, Stingera i inne rzeczy ze wschodu kupić. I wiadomo, że to są dostawcy z Ukrainy. I to nie jest moja informacja, tylko są sprawdzone yy, geszefty przez dziennikarzy amerykańskich i innych zachodnioeuropejskich, którzy po prostu to posprawdzali. No, nie ma problemu. Z tego może pewnego rodzaju kłopocik w przyszłości wyniknąć. Mam nadzieję, że on nie będzie eskalował. Niemniej jednak takie zjawisko zostało zanotowane i Rzeczpospolita tutaj starannie o tym poinformowała. Widać, że też jakby od strony służb jest pewna troska wykazana, której przedtem nie było można zauważyć, a teraz się to pojawia i tu myślę, że należą się wyrazy uznania za późną, bo późną, ale jednak spostrzegawczość w tej dziedzinie, że tego typu zjawiska jednak są przynajmniej dyskretnie nadzorowane i, i ktoś nad tym panuje. No nie do, nie do końca wierzę, że panuje, ale przynajmniej... Zauważa i monitoruje. To już mnie zadowala, że chociaż ktoś to rejestruje, że coś, to ma miejsce I, i, i analizuje, być może planuje jakieś drogi zaradzenia tej sytuacji. No bo mówimy o zjawiskach masowych. Pojedyncze działania tutaj nie wystarczą. Żeby tego typu zjawiska okiełznać i przekierować, po prostu są konieczne, zorganizowane, synchronizowane działania systemowe. No. Ale żeby je podjąć, najpierw trzeba mieć analizę sytuacji bieżącej, więc chwała Bogu, że ktoś to przynajmniej dostrzega. Zapewne są bardziej szczegółowe analizy, które mówią, jaki procent z grupy napływowej o której tutaj mówimy stanowią, stanowią osoby zupełnie neutralne mniej neutralne i mm. <coughs> całkiem powiedzmy negatywne czy stanowiące zagrożenie publiczne to są oczywiście statystyki ściśle wyliczalne ja tutaj nawet się nie, nie będę pochylać nad tym jak to rzeczywiście może być ale nawet 1% tej liczby, to i tak jest no, spory oddział, że tak powiem. Mamy w tym tygodniu, dzisiaj wtorek, w czwartek będzie wizyta przywódców europejskich w Kijowie. I mamy też uzależnioną od efektów tej wizyty decyzję wstępną Komisji Europejskiej co do dalszego biegu wniosku oficjalnie przyjętego i rozpatrzonego już wstępnie przez Komisję Europejską akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Jakie tutaj widzisz e, rokowania w tej sprawie gorącej? Ja zauważam takie zjawisko właśnie pewnej zmienności. Mianowicie oficjalnie życzliwe zapatrywanie się po czym się okazuje, że pod dywanem idzie dementi, bardzo mocne. Później oczywiście, że wycofanie się z tego dementi, że to dementi owszem było, bo to tak oni się nie mogą zgodzić od razu, ale zgodzą się i tak, tylko że nieco później nie wiem do końca, w którą stronę to dryfuje z tego względu, że wahnięcia, tego klimatu z przychylnego na nieprzychylny i wprost wrogi, potem znowu entuzjastyczny. Ktoś tym kieruje w jakiś taki dziwny sposób, który pozwala stosownie, ja, ja wiem taki, jaki to jest model, albo w prawo, albo w lewo. My to żeśmy już tutaj sobie omawiali wielokrotnie. Jak dojść do punktu, z którego można pójść wszędzie i wyjść z twarzą... Także to jest rozpoznawalny bardzo schemat. Nie wiem czy aktualnie, bo, bo ja nie czytałem dzisiaj wiele, bo nie miałem czasu prowadząc prace ogrodowe. Jaki jest aktualnie dzisiaj trend? Czy jest pozytywny czy negatywny? No i jest ambiwalentny i dlatego Cię pytałem o zdanie co sądzisz o tym że jest nieczytelna sytuacja taka dosyć no, dwu, co tam Macron z Szolcem i Żeleńskim ustalał między sobą, bo wiadomo, że w czwartek coś tam zostanie przestawione istnieje teoretycznie możliwość, którą zapowiadał szef Rady Europejskiej Charles Michel, który był dwukrotnie chyba do tej pory niedawno w Kijowie i tu się obciskiwał z Żeleńskim i tam obiecywał różne rzeczy, że jest brana pod uwagę i możliwa nawet szybka ścieżka wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, co wydawało się wręcz niemożliwe ze względu na różne tam zagrożenia, w szczególności wojenne, bo Unia jeszcze nigdy nie rozpatrywała wniosku kraju, który znajduje się w stanie wojny domowej. No bo teoretycznie te, te, te sformułowania traktatowe Taką możliwość wykluczają. Kraj, który znajduje się w stanie wojny, nie może aspirować i kandydować do Unii. A, tym bardziej być do niej przyjęty, ale wizyty Michela w Kijowie temu zaprzeczają, bo on powtórzy, dwukrotnie powtórzył tego typu deklaracje, a przecież nie jest głupim człowiekiem, więc na pewno mówił to świadomie, czego nie można czasami powiedzieć o jego interlokutorze, prawda? Więc na zimno, z premedytacją i w sposób całkowicie wyważony, poczytał też że tak powiem, z kartki z telepromptera, więc coś tu się dzieje. Wydaje no, mi się, powiedziałbym no, w ten sposób, bo ja podkreślam ten izraelski schemat dyplomatyczny, z tym, że tutaj sprawa się rozgrywa moim zdaniem na poziomach międzyrządowych, czyli to jest testowanie dyplomatyczne stanowisk poszczególnych krajów i poziomu akceptacji oraz reakcji Rosji na to wszystko. Czyli testują się wszyscy dokładnie, w związku na chwiejne stanowisko widzą zarówno pozytywy jak i negatywy każdego z tych podejść i na bieżąco jest koordynowana ta polityka, oparciu o sytuację jeszcze międzynarodową na Bliskim Wschodzie. No ale tandem francusko-niemiecki, który w delegacji silnej, tak, decyzyjnej, jedzie do Kijowa na ostateczne rozmowy, no to chyba coś tam w końcu zdecyduje w te albo we w te, jak tam jedziemy z tym. Tak, no wychodzi na to, że, że idąc tropem Heńka, że coś. Mhm. Czas upływa, więc nie mogą stać tak w rozkroku, nieustannie wahając się między pozytywnym przyjęciem, a, a odepchnięciem i wyrzuceniem za drzwi Ukrainy. W związku z tym ten czas, zdaje się, właśnie nadchodzi, bo wszystkie sprawy na świecie biegną do przodu, nikt na nikogo nie czeka, więc to okienko na działanie praktycznie powinno się skończyć gdzieś w dwa, 3 tygodnie. Tak, tym bardziej, że trzeba zauważyć, że dalsze konsekwencje będą narastały, nawarstwiały się. Cokolwiek nie zrobimy, to będą dalsze konsekwencje wcześniej powziętych decyzji i konsekwencje konsekwencji i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy na rozdrożu. I ja nie jestem w stanie zaprorokować Ci, która opcja zwycięży. <grych> bo, bo jak mówisz, sygnały są sprzeczne, nawet sam Żeleński o tym mówi, tak w tonach dramatycznych, że jak nas odrzuci się teraz, to będzie zdrada, poczujemy się całkowicie osamotnieni i tak dalej. Porzuceni na pastwę tutaj zbrodniczego reżimu ze wschodu. No, pff, no, teatralne gesty, mocne słowa, ale praktyka zawsze jest taka dosyć brutalna. No. Coś za coś. No. Ciekawe jest, no, no. Jaki, jaki interes zwycięży, bo faktem jest, że Unia w całości ma poważny interes w rozszerzeniu na wschód. To nie tylko chodzi o polskie interesy, ale chodzi w ogóle o, o, o gospodarkę Niemiec, chodzi w ogóle o spójność całej Unii. Jeżeli będzie otwarte taki wrzut na wschodzie na tych peryferiach wschodnich Unii Europejskiej, no to w najbliższych kilku latach budowy euroarmii, prawda, na bazie niemieckiej armii i francuskiej, co już dawno zostało postanowione i teraz są na to konkretne pieniądze w liczbach co najmniej 200 miliardów euro, więc to są już naprawdę niebagatelne wydatki. To już jest przyklepane, więc będzie wydawane i ta armia powstanie. Ale jeżeli na jej wschodniej flance będzie taki otwarty wrzut strategiczny między Europą i Eurazją, gdzie Rosja będzie niezadowolona i będzie groziła rakietami atomowymi, no to wiadomo, że no to nie będzie działało. Więc trzeba coś... no nie, jest to klimat, nie jest to klimat inwestycyjny zdecydowanie. No, nie jest to klimat nawet do normalnej pracy, bo możemy sobie powiedzieć, że to będzie żelazna kurtyna, odgrodzimy się i tak dalej. No fajnie, no, ale jak to odgrodzenie będzie obecnie skuteczne, kiedy no, świat, współpraca gospodarcza, globalizacja i tak dalej umierająca, ale nadal przecież funkcjonująca. No, no nie da się tego obejść, nie da się tego zamknąć, nie da się zrobić tak, że no Rosji nie ma tutaj na kontynencie. No. Po prostu ona jest. Jej, jeżeli nie będziemy kupować jej ropy i gazu, to będziemy wprost to będziemy kupować okrężną drogą przez pośredników z odpowiednimi, że tak powiem bonusami dla Putina, a on się będzie cieszył i, i sprawdzał kont, saldo na rachunku w banku rosnące, tak? No tak to się dzieje i co ciekawe piszą o tym już, już nie tylko teoretycy spiskowi, ale najważniejsze tabloidy niemieckie w tym tygodniu, bo nareszcie wolno o tym pisać. Pisze o tym Guardian, pisze o tym Bild, pisze o tym no, The Economist, no i pisze o tym Amerykanie. O tym otwarcie nareszcie piszą. Washington Post na przykład. Więc no... Czyli od, otwarła się furtka z um, omówieniem nowego układu sił? Zdecydowanie, bo dotąd nie było wolno o tym mówić. Ja też widzę takie zjawisko, że... E, nie jest całkiem słaba frakcja gołębia, że tak powiem, czyli ci zwolennicy dyplomatycznych rozwiązań i przyhamowania eskalacji militarnych, bo gdyby to się miało, że tak powiem, rozwalić, to by się już dawno rozwaliło. Gdyby to miało trzasnąć, to po prostu jest dosłownie kilkanaście minut. Ale Procesy hamujące są na tyle mocne, że sprawy się wloką, nie wiem czy to gorzej, czy to lepiej, trudno to ocenić, jak bardzo szkodliwe są gwałtowne konflikty na rzecz długotrwałych, wielomiesięcznych, to może specjaliści jacyś by się mogli na ten temat wypowiedzieć, ja tego nie wiem dokładnie, im bardziej gwałtowne, tym więcej nieprzewidywalnych okoliczności. W związku z tym, jeżeli to się odbywa powoli, widać, że wiele sił próbuje korygować te ścieżki dyplomatyczne i militarne i je jakoś ucywilizować, no bo inaczej tego zrozumieć się chyba nie da. Reguły eskalacji obowiązują tutaj. Nie da się, nie ma sensu i nie ma potrzeby wchodzenia od razu na najwyższy pułap ze wszystkimi siłami, do rozgrywki wstępnej No po prostu e, tak to wygląda na razie jesteśmy na etapie formowania bloków i, i rozgrywek na jakimś teatrzyku pobocznym pod tytułem Ukraina do dużej konfrontacji zbrojnej wojny światowej która już tam z małą intensywnością się toczy tu i tam ale nadal nie jest tak nazywane bo po co straszyć ludzi tak? to się rozegra za rok za dwa duży konflikt i potem to będzie mogło trwać nawet pół godziny tylko polecał rakiety i będzie pozamiatane bo takie środki istnieją po prostu, one są funkcjonalne są w pogotowiu, non stop okrągłą dobę, w każdej chwili można nacisnąć guzik, ale nie ma takiej potrzeby, jest to bez sensu skoro można osiągnąć wciąż jeszcze osiągnąć swoje cele innymi metodami, mniej drastycznymi, tak? No, no właśnie widzę tutaj to zjawisko, że, że ono znowu zaczęło się nasilać, próba yy, ułożenia tego wszystkiego, pomimo tych wszystkich ofiar, pomimo tych wszystkich sprzeczności, interesów. Yy, jeżeli już wstrząsnęliśmy ten cały układ, bo to wiadomo i pandemię, i, i lockdowny, i wojna na Ukrainie, i jeszcze parę innych rzeczy, przerwane łańcuchy dostaw. Widzę taką próbę poukładania tych klocków, być może w tym pośrednim etapie, niemniej jednak uspokojenia jakichś sytuacji, no bo przecież gdyby to chcieć zwalić, to się to da zrobić, bo to wystarczy kilka jakichś dzikich decyzji na poziomie międzynarodowym i można wszystko, że tak powiem, zburzyć. Bardzo szybko, bęc, bęc, bęc, będzie to trwało 15 minut. I mamy spokój i mamy spokój kilka tysięcy lat na odbudowę cywilizacji, tak? Kolejnej edycji. Po tak zwanej zimie atomowej, która będzie trwała na przykład, no, kilkaset lat. No, jest taka możliwość i to nawet nieźle zbadana przez naukowców wszelakich. To, to nie jest tak, że my tutaj zgadujemy. To wszystko jest przestudiowane. No i dlatego nie ma sensu od razu wkraczać w te, w te odmęty. Lepiej ze względów gospodarczych, społecznych i także wojskowych, zacząć od małego a potem jak będzie trzeba to przypieprzymy z grubej rury, no nie ma problemu mamy takie możliwości więc to tak to się rozgrywa, nie, nie ma sensu od razu w pierwszym akcie yy, sztuki yy, strachu popuszczać majtki, no bo to jeszcze na to przyjdzie czas to, to nie znaczy, właśnie... że, że trzeba w znieczuleniu popijać kolej i, i patrzeć i co się dzieje o, to tego, to, to, to dowalił mu nie? Nie. Problem w tym, że to się dzieje, ten teatrzyk lokalny, te przygrywki do dużej roz... zabawy odbywają się na naszym lokalnym potwórku i będą nas kosztowały grube setki miliardów. No to jest właśnie problem, że to jest blisko. To jest blisko i tutaj y, otwiera się dziura bez dna, jeżeli chodzi y, o koszty przygranicznego konfliktu, bezpośrednio sąsiadującego z naszym krajem. Podobnie kwestie utrzymania imigrantów, uchodźców, nawet tymczasowych, ale już są opinie specjalistów, że ilość osób, które zostanie w Polsce, no przekroczy 2 miliony. To jest wysoce prawdopodobne. Prawdopodobne, 2 miliony już są zdecydowane, że zostaną tutaj. Tak, więc to są poważne liczby. No i dodatkowo y, sąsiedztwo kraju zrujnowanego w dużej mierze, nie całkowicie, ale w dużej mierze, y, no to też, y, który wymaga y, takiej czy innej pomocy i wsparcia, y, no jest to, jest to kłopot i to spowoduje też konkretne tutaj trudności w naszej gospodarce. No to są one nieuniknione. One nie dadzą się wymazać gumką, bo po prostu już są zamówione, tylko kwestia jest dostawy. Kiedy przyjdzie kurier i nam powie, proszę pana, przyjeżdżali, stoimy na parkingu, gdzie mamy zwalić? Y, y, no, y, y, nie wiem, ale to pański problem. <głos> Dostawa przyjechała. Także jesteśmy w tym stanie. Na razie nam człowiek z długim nosem tego nie mówi, tylko na razie tam piszą o obronności i tak dalej, powinnościach i, i, i, i sprawnym działaniu rządowym, ale powiem szczerze, z mojego punktu widzenia reiterada małego proroka na bezpieczne stanowisko szeregowego posła, no, bardzo brzydko mi pachnie, po prostu. No tak, taki odwrót no, może być tylko z jednego powodu. Coś się będzie tutaj działo. Jest to pewnego rodzaju uniknięcie pokazywania palcem, kto to wszystko zorganizował. No sposób może i dobry, teatralny, natomiast z odważną postawą to nie ma wiele wspólnego... No nie chcę tego komentować na szeroką skalę, bo, bo się denerwuję. No, mam wrażenie, że po raz kolejny ten unik dziadowski, taki gówniarski, będzie skuteczny, bo Indianie nadwiślańscy mają krótką pamięć. I on z tego korzysta... No w, w całej swojej kilkudziesięcioletniej historii 40, 40 lat pracy w polityce bardzo wyko szczorze wykorzystywał tę przypadłość. No i do tej pory nikt go, że tak powiem, nie przyłapał. Więc tym razem też mu chyba to się uda. Na to wychodzi. Na to wychodzi teraz chciałem jeszcze poruszyć temat na Bliskim Wschodzie co tam się dzieje otóż tam bym powiedział, dużo się dzieje ale jakby ciągle to samo tych poziomów eskalacji można by symbolicznie powiedzieć, że jest Z33 my się poruszamy tam 15, 16, 17, potem 13, znowu 14, 15 cały czas jakieś tam są podjazdy Jedni grożą drugim, Iran Izraelowi, Izrael Iranowi. W międzyczasie jakieś głowy tam lecą różnych specjalistów od nuklearnych technologii, a to znowu jakiś tam strażnik rewolucji, pułkownik, czy pierwszy, czy drugi straci życie. Jedni mówią, że był szpiegiem, drudzy mówią, że odwrotnie, także Trudno się do końca zorientować, jak to jest. Trup ściele się gęsto na wysokich stanowiskach, tych oczywiście pobocznych, bo głowy państw pozostają jak zwykle w pełnym bezpieczeństwie. Syria jest bombardowana raz po raz, to już praktycznie relacjonowanie tego, ile razy została zbombardowana i w którym miejscu, to nie bardzo jest sens. Nowością może jest to, że kilka dni temu zostało zbombardowane lotnisko w Damaszku w bardzo specyficzny sposób. Otóż dwa główne pasy startowe w trzech miejscach. Początek, środek i koniec i kolejny pas startowy też w ten sam sposób, które powodują, że nie można korzystać z nich dla dużych samolotów. Także to jest żadnych, żadnych samolotów. Nawet ta nie wystartuje. tak. Tylko helikopter. Tak, no bo, no bo nie zdążysz się rozpędzić. No. To dlatego właśnie tak to robią. Początek, środek i koniec. Za krótka jest droga rozbiegu. Także jest to sprytnie zrobione. Y, y, skuteczne wyłączenie obiektu z funkcjonowania. Oni to naprawią. To trwa, potrwa może. Prawdopodobnie już, już to naprawili. No bo to Sądzę, prostu... że 72 godziny na takie naprawie. Trzeba... 75. Trzeba to po prostu odgruzować na wieś kruszywa i zabetonować. No i to, no to kosztuje, tak, ale po co była ta, ta demonstracja chyba między innymi do rozmów z Rosjanami, bo oni są tutaj współuczestnikiem, tego nie są, broń Boże, operatorem lotniska międzyrodowego w Damaszku, ale ich obrona przeciwlotnicza obejmująca ich dwa duże, dwie duże bazy wojskowe, czyli port Tartus i, i lotnisko, które tam obok funkcjonuje, no, są objęte obroną rosyjską przeciwlotniczą i wszystkie te samoloty, które przylatują przez Damaszek, Rosjanie widzą na swoich radarach. Więc myślę, że to jest taka pośrednia rozmowa między Tel Awiwem a Moskwą za pośrednictwem Syrii. Co z tego wyniknie, trudno powiedzieć, bo tu jeszcze jest jeden udziałowiec ukryty, czyli Turcja otwierająca teraz i rozwijająca operacje na terytorium syryjskim, gdzie zwalczają, polują na partie. Kurdystanu, te, te, te partię robotniczą marxistowską PKK. Więc no, ciekawa, wielostronna, że tak powiem, układanka. Rosjanie bardzo niechętnie podchodzą do tego tematu, bo już no, mają robocze kontakty z Izraelem i broń Boże Izrael nie chce im nadepnąć na odcisk, wiedząc, że warto jest korzystać z tej no, przyjaznej neutralności, i nieoznaczoności w konflikcie z Iranem, którą postawa Moskwy zapewnia. Tutaj nie ma żadnych sprzeczności w tej wypowiedzi. Moskwa jest bardzo dobrze zaprzyjaźniona z Teheranem wojskowo i gospodarczo i prowadzi różnorakie interesy, ale to nie wyklucza dobrej komitywy i przyjaźni z Tel Awiwem. Moskwa bardzo dobrze to rozgrywa do tej pory. Być może tutaj jakieś, jakaś frakcja wewnątrz rządu izraelskiego postanowiła tę dziwną komitywę rozerwać, no bo w końcu tę nieoznaczoność trzeba jakoś rozwikłać. No w końcu te nasze samoloty przecież przelatują przez terytorium Syrii i Rosjanie widzą, i te samoloty na radarach i są wydani na pastwę ich rakiet przeciwlotniczych. Kiedy my rozpoczniemy tutaj naszą wielką ofensywę e, przeciwko Iranowi, no to nie możemy być zależni od ich łaski, tak? Czy oni w nas będą strzelać, czy nie. No bo do tej Rzecz pory... To być ustalone. Ale do tej pory to było ustalone. Oni nas przepuszczali, wystarczyło, żeśmy ich poinformowali. Ale jak konkretnie ta operacja... Ostatnio ćwiczona tej, tej rydwanów ognia naprawdę przebiegnie, czy my o wszystkim będziemy informować Rosjan, bo przypomnę, że były tutaj pewne problemy z obroną przeciwlotniczą rosyjską, pamiętasz to? Dwa, trzy tygodnie temu były takie ekscesy, więc mam wrażenie, że to jest ciąg dalszy tej samej rozmowy. Bardzo możliwe, że to tak jest. Dodałbym jeszcze w tym wszystkim, bo, bo tutaj akurat jest troszkę jeszcze za mało znaków, żeby rozpoznać kierunek. Na razie wykrystalizowała się nieoznaczoność, czyli bezpostaciowość tego wszystkiego. Tam te targi trwają. Nie do końca wiadomo, w którą stronę to pójdzie, chociażby ze strony Izraela. Warto nadmienić, że koalicja w rządzie Beneta ma bardzo poważne problemy. Benet wczoraj ostrzegał, że upadnie ona w ciągu tygodnia lub najwyżej dwóch, jeżeli posłowie jednej z frakcji nie zakończą buntu, ponieważ postanowili zawiesić swój udział w koalicji. No i ma Benet tylko 59 posłów w knesecie, co jest mniejszością na 120 miejsc. <grym> e, Nataniahu się cieszy niezmiernie, mówiąc, że e, cała motywacja Beneta e, w tym działaniu to jest wyłącznie obrona stołka, a nie e, działanie na dobro kraju. Czy tak jest, czy nie, to nie wiadomo, natomiast wydaje mi się, że Bennett jednak jest osobą, która przebiła się przez poczwórne wybory nieudane i przez rok, bo to dzisiaj bodajże jest rok od utworzenia rządu, czyli jakby nie było, taki lokalny rekord świata w czasie trwałości rządu, nieprze, nieprzerwanej, mhm. jest to niezmiernie konieczne, żeby jakiekolwiek planować operacje zewnętrzne wojskowe, bez utrzymania tej koalicji za dwa tygodnie rozstrzygnęłyby się konieczność nowych wyborów, a to oznacza no znowu pół roku przerwy ze wszystkim, nie leży to w interesie Beneta, nie leży to w interesie wojskowym. z Całą pewnością, bo utraciliby wszelką manewrowość. Tak, mam wrażenie, że wprawdzie Benet jest obiecującym i ambitnym i skutecznym zawodnikiem w dużej polityce. Ale mam wrażenie, że są ważniejsze sprawy, i teatrzyk ukraiński jest, ma większą wagę gatunkową. I on pierwszy, że tak powiem, się rozegra, no bo dotyczy najważniejszej palącej sprawy. Lojalności Władimira Władimirowicza w rozgrywce z chińskim smokiem. Gdzie on będzie, co on zrobi, w tym najważniejszym, gorącym, decydującym momencie, kiedy polecą rakiety. Co on zrobi? Czy będzie neutralny, No czy odpowie tak jak Pekin tego oczekuje? No. Na razie dla Ameryki sprawy wyglądają bardzo słabo, bo sporo było tych kontraktów rosyjsko-chińskich w zakresie i obronności i energii i e, innych gospodarczych spraw. E, no zobaczymy, zobaczymy, jakby nie było Stany Zjednoczone działają w tym momencie przeciwko Rosji na terytorium Ukrainy i e, wspierają aktywnie właśnie walkę przeciwko Rosji a my jesteśmy trzonem tego zwornikiem tego całego planu w, sprzed dziesięciu kilkunastu już lat w tym projekcie tak zwanego Trójmorza to hasło w ogóle zginęło z obiegu publicznego a przecież ten program jest kontynuowany jego nowa wersja nazywa się B9 Bukaresz 9, gdzie przed tygodniem powzięto poważne że tak powiem zobowiązania a obecnie Minister Spraw Zagranicznych Zalej Szucha lata po Bałkanach i próbuje ustalać i koordynować tutaj naszych przyszłych koalicjantów, sojuszników i być może także współ uczestników Unii Europejskiej, współczłonków, czyli Albania, Montenegro i nowo przyjętego przed kilkoma miesiącami tego spornego terytorium na pograniczu między Albanią a Grecją i Turcją, czyli to się nazywa północna, co to się północna nazywa? Macedonia, tak? Macedonia, tak. Macedonia Północna, która jest już w Unii praktycznie, no i teraz y, trzeba ją tak jakoś ładnie wciągnąć i wkomponować ten cały obraz. Duda przed rokiem wykonał y, całą serię podróży po regionie, po to żeby jakoś tutaj to elegancko namotać i ten ostatni szczyt przed tygodnią w Bukareszcie no, był w pewnym sensie ukornowaniem i kontynuacją tego dzieła. Już widać konkretny kształt tego, że to zaczyna się krystalizować i może działać w sensie mapy, czyli tych powiązań lokalnych, regionalnych. Jakby to jeszcze było domknięte przez Bałkany Zachodnie, które są najbardziej... No krytyczne, wątpliwe, bo to jest, no to jest zderzenie trzech cywilizacji. No to gdyby to tak zadziałało, co, co jest wielce mm, ryzykowne, pamiętamy z I wojny światowej arcyksięcia Ferdynanda, no to, no to by zadziałało, ale jeżeli nie zadziała, no to mamy kolejny konflikt. Ciąg dalszy Kosowa no i, i, i jakby odgrzanie pierwszej wojny światowej tutaj przy tym zjawisku B9 takie od razu skojarzenie się pojawia tej Europy dwóch prędkości i takiego wstępu do granicy podziałowej właśnie w tych dwóch prędkościach i do takiej właściwie separacji peryferiów od strony wschodniej i południowej żeby nie ciążyły zbytnio y, y, temu twardemu jądru, czyli Beneluxom Francji i Niemcom, y, którzy y, mają troszkę inną wizję państwa federacyjnego. Tak, i no, ja bym się nawet z tym zgodził, bo niekoniecznie muszę siedzieć pod dyktatem Makreli tam z Berlina y, i możemy to organizować inaczej. Pytanie, czy ten obszar i i te sojusze i ta, ta cała organizacja, która musi pochłonąć teraz setki miliardów będzie spójna i stabilna to, znaczy jest to podstaw... będzie sterowalne po prostu tak, to jest wielka zagadka ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie bo tu chodzi o, o zaszłości cywilizacyjne ostatniego tysiąclecia dosłownie tu mamy starcie cywilizacji łacińskiej Bizancjum yy, i penetrujące konfliktowe interesy Rusi dosyć skomplikowana struktura międzynarodowa i pamiętaj, że w to wszystko jeszcze wchodzi od południa klin islamu, który jest naszym sojusznikiem, Turcja przez naszym sojusznikiem jest ale Sobieski tak. pod Wiedniem im dał łupnia ile? 500 lat temu, tak? Ty myślisz, Pani że oni to <laughs> Pamiętają to z pewnością. Rozumiesz. Chociaż dowodów sympatii podczas zaborów było kilka ze strony tureckiej i życzliwie raczej się odnosiła do Lechistanu. Tak, ale to nie jest tym problem, że my ich nie lubimy albo vice versa. Tylko problem jest, jest w dominującym interesie, który oni realizują jako organizacja polityczna, społeczna i religijna przy okazji. To nie jest wcale jasne, że Erdogan jest naszym sojusznikiem na śmierć i życie. No. No nie, Imperium osmańskie znowu y, zaświtało przecież nie tak dawno y, w głowie Erdogana. A? I postanowił podjąć pewne kroki, które by w mglistym gdzieś finale miały y, właśnie taki kształt. On balansuje między wschodem i zachodem i, i zauważ, że najważniejszym jakby konkurentem regionalnym do tego porządku, który Duda teraz organizuje, jest właśnie Turcja. No bo to, to jest dyplomatyczne właśnie to potwierdzają. Turcja jest, to jest wbrew, wbrew ich interesom strategicznym, bo Turcja chciała być tym zwornikiem a jednocześnie wejść do Unii od południa, być tym integratorem, jakby najsilniejszym partnerem gospodarczym i społecznym. No bo te paistewka tutaj na Bałkanach, to ich jest kilkanaście, każdy inny, tak, ale my tu wchodzimy i mamy 80 milionów, prawda, rynek, prawda, bogaty, młody i mamy wielką armię, 2 miliony, czy ile tam mamy, ta najsilniejsza armia natowska. No więc. Mamy konkretną siłę, to jest nasza wizytówka. No, ale... ale Turcja odbijała się od ściany unijnej, od drzwi przez bodajże 20 chyba lat prawie. Coraz to nowe, próbując spełnić wymagania, ale i tak każdy z poziomów spełnienia był blady w oczach Unii. No, rzeczywiście państwo islamskie o takiej kulturze i o takich zwyczajach odbiega od szwajcarskiego zegarka bardzo daleko. Te dyscypliny budżetowe i te, te rodzaje tam prowadzonej gospodarki pod względem inflacyjnym, te dyscypliny bankowe, no inaczej wygląda dyscyplina na Bliskim Wschodzie, a inaczej w centrum Europy. Ale do to i może też ich nie zaprosimy, bo byliby dominantą tego układu. Oczywiście, że tak no i widzisz, rozumiesz problem że są naszym sojusznikiem i mamy wzajemną sympatię, ale nijak do tej układanki nie pasują, a skoro jest tego rodzaju rozbieżność no to jest konkurencja i realizacja swoich interesów czyli Turcja podejrzewam, że nie będzie przychylna polskim ambicjom realizacji tego programu scalenia i integracji wojskowo-politycznej regionu Europy środkowo wschodniej czyli tak zwanej wschodniej flanki. Szczególnie w kierunku południowym. Także pojawił się układ y, mimośrodowy, wykorbiający. No ale Albania i Montenegro to znajdują się w strefie bezpośredniego wpływu i promieniowania Turcji. To jest ich tak zwana bliska zagranica, mówiąc y, słownictwem Putina. Tak czy nie? Tak, zdecydowanie I, i całkiem nawet bliska, pod samym płotem. Prawda? No rozumiesz teraz, tak jakby się od drugiej strony spojrzymy w lustro, no to okazuje się, że logika Putina to nie jest całkiem koślawa, bo stosuje ją nawet Erdoan. Znaczy, myślę, że te, te zjawiska dyplomatyczno-centralistyczne, jeżeli chodzi o koncentrację stref wpływów, to są dosyć uniwersalne rzeczy. To już można by było bardziej szukać tutaj wpływów chińskich <śmiech> sprzed pięciu tysięcy lat, czyli sztuki wojny yy, i zagarniania kolejnych yy, terytoriów, czyli po prostu budowy imperium, chociażby to było imperium kieszonkowe. No. Przywołałeś hasło, które mnie trochę rani, bo tak sobie zawsze kojarzę ten, te, te projekty między morze jako takie imperium kieszonkowe i w dodatku jeszcze sezonowe. No cóż zrobić, no. polityka międzynarodowa jest tak bezduszna i tak brutalna w tej swojej no, szablonowości proceduralnej. To są takie mechanizmy e, o wrażliwości walca drogowego. Tam nic nie ma znaczenia oprócz celu wyznaczonego na kilkadziesiąt lat do przodu. O ile dane państwo takie cele po prostu umie tworzyć, zdefiniować e, i realizować. To już jest taki przycyk naszego tutaj podwórka. Jeszcze jest jedno takie, no, jeden taki ładny czasownik. Percypować. Percypować. <śmiech> Czyli dostrzegać, analizować i mieć świadomość. Nie do końca to jest takie oczywiste, czy naszucha to rozumieją, wiedzą. Yy, wiedzą, tylko pytanie. Yy, ale pod... czy umią, ale czy umią? W czyim imieniu to rozumieją. Rozumiesz pan? Czy rozumią i czy umią? Umią, rozumią i w czyim imieniu to realizują. Tak. To jest podstawowe, bo to, że masz świadomość, to nie znaczy, tak, że. Oczywiście, to jest zupełnie inna sprawa kwestii yy, tutaj, yy, czy interes jest realizowany. Czy yy, yy, czyjego narodu? Czy <grych> społeczności? Tak, polityka narodowa ma wiele wymiarów, tak. Yy, I patriotyzm także. Można być patriotą różnych krajów. Tak jest. Lokalnym, globalnym, maksymalnym. No Niezależnie tak, nie... od tego, jakim językiem się aktualnie mówi. Tak, czy... można być patriotą uniwersalnym też. Międzygalaktycznym. Międzynarodowym. Co z tego wyjdzie? No ciekawe. Powiem Ci, że czekam na czwartek, co się tam wydarzy. Będzie kolejne trzęsienie Ziemi, jakieś oświecenie i tak dalej, ale generalnie jestem jak zwykle, tra tradycyjnie, yy, nieustającym z, z optymistą, takim trochę sceptycznym, yy, świadomym tego, że tego lata czekają nas jeszcze no, ciekawe drżenia skorupy ziemskiej, a potem będzie trzęsienie. Takie, takie są moje ja generalne uh, prognozy. Tak, W trzech że... minutach trzęsienie ziemi, a potem już tylko gorzej. Słuchaj, ta bieżączka i te latanie, i tamte rozmowy ze wszystkimi, każdy z każdym na każdy temat. I... Tak, to było trudne do opanowania, jeżeli chodzi o, o te wszystkie wizyty dyplomatyczne w tym roku. To się praktycznie zaczęło natychmiast w styczniu. Na Bliskim Wschodzie to już zupełny kociochwik pod tym względem. Ostatnio Arabia Saudyjska jest niesamowicie w modzie. To, a, a tak! Tylko Muhammad! działa, no. No to chodzi o woropę, ale nie tylko. Tam jest tania ropa i tania benzyna, żeby pojechali zatankować po prostu. Te, tak, dużymi samolotami to rzeczywiście się opłaca, ale wiesz, to. Jeden milion za za przelot, to, to dla tych gości to nie jest problem, także to chyba nie chodzi o oszczędności na paliwie. Ale no, okaże się niebawem. Będzie ciekawie, na razie wakacyjnie tutaj wyciszmy się od swoje nerwy. Tak. Właśnie taki był w ogóle nasz cel dzisiaj. Myślę, że nie poruszyliśmy za dużo drażliwych tematów, albo przerażających, albo albo jakichś innych denerwujących. Ja się starałem ze swojej strony przyśnać wszystkie niemiłe dygresje. E, no, może powiem jeszcze jedną, taką chińską dygresję. Mianowicie e, w, ramach, e, w ramach tutaj e, blokady jednego z chińskich lokalnych banków klienci postanowili zaprotestować o, w zakresie... E, sprzeciwu o zamrożenie ich depozytów. Natomiast yy, nikt nie dotarł nawet na miejsce zbiórki protestu, ponieważ władza zablokowała yy, im QR kody i z zielonych przemieniła na czerwone, w związku z tym nie mogli skorzystać z żadnej formy transportu. I bardzo dobrze, no prawidłowo. Artificial Intelligence zadziałało w wersji chińskiej. Wszystkich burzycieli porządku społecznego Szybko zidentyfikowano. Tak i automatycznie wystawiła na margines. Tak. Parówkowym... Parówkowy się czerwone i nie tak. dało się dokąd wyjść ani wejść. Musieli zostać w tam, gdzie byli. Parówkowym skrytożercom mówimy stanowcze nie. I to automatycznie zauważ. Także to jest wielka oszczędność wysiłku, materiału no i no i też y, finansów. Po cholerę mają biegać po ulicach. Denerwować się. Tak. Y, u, urzędników stresować chińskich. Nie można tak. Po prostu nie wyjdą z klatki schodowej i jest spokój. Ja nie, nie wiem, czy to jest ideał, do którego ty byś chciał osobiście dążyć tutaj, ale... Ale klasowi się podoba. Ja Ci powiem więcej, że Klaus ma wielu kolegów i przyjaciół w polskim rządzie. Tak. No Ostatnio nasz premier się właśnie spotykał z tym, jak go nazywam, Noe Harakiri. Ja pierdolę. Tego gościa to powiem Ci, że takim kijem 10-metrowym to nie wolno dotykać, bo to nie wiadomo, co z tego przejdzie. No tak. Dlatego krzywę ma prawidłową i jest tutaj wyznacznikiem najnowszych trendów dla naszych rządzicieli, którzy z podziwem i cielęcymi oczami wpatrują się w górę nowej inżynierii społecznej. Ty zę, po, poczytałeś, po, w ogóle to, dokonałeś jak, jakiejś te, a, analizy emocjonalnej i intelektualnej tych wypociń tego, te, tego, nie wiem jak to nazwać, to jest jakiś no, no zostawmy to zostawmy to to jest gościu z piekła archodem który podobnie wygląda jemu tylko ogonek dorobić i kopytka i już by był ale analizowałeś to w ogóle analizowałem tak, bo to transhumanizm jest w postaci czystej, płynnej skondensowanej Wiem się, że ja czuję tak wewnętrzne obrzydzenie jak, jak tego typu guano przepuszczam przez komórki mózgowe, no po prostu mnie to po prostu odrzuca. Od... No tak, bo reakcja jest prawidłowa, organiczna, dlatego, że treści przez tego osobnika prezentowane to jest w ogóle zaprzeczenie kultury chrześcijańskiej, zachodniej, humanistycznej, wszelkich rodzajów i przymiotów kultury, która jest nam bliska. Szczerze Ci powiem, że jakbym był w jednym pomieszczeniu z tym osobnikiem, to nie gwarantuję. Ja jestem generalnie... nastawiony spokojny człowiek. Tak, ale to taki, wiesz, idziemy na imprezę i pijemy do czwartej rano. No po prostu... No i nie, trudno jest mnie zerwować, ale jak jego zaczynam czytać, to powiem Ci, że gula rośnie i nie gwarantuję. To podejdę i przypieprzę. No to taka jest reakcja. No. Chyba to jest reakcja immunologiczna, powiem Ci, bo to, to, to nie jest na zasadzie intelektu. To są odruchy organiczne. Dla mnie to jest taka negatywna postać z apokalipsy. Znaczy negatywna w sensie całkowicie negatywna, w tym ekstremum negacji wszystkiego. No właśnie, jak, jak mam taką reakcję alergiczną to i widzę, jak te, te ci goście z długimi nosami tutaj smokają, tutaj O, jaka, to prorok, to, i ten główny, ten minister, ten premier tu lata i smoka go porączka. To ja nie wiem, czy je, to, mnie to śmieszy, bawi. Ja bym powiedział, to jest przerażające, bo pytanie, co tam się za kulisowo dzieje, Wszyscy wychodzą z jednego gabinetu z oczami kręcącymi się w spirale. To też jest tak pewnego rodzaju symbol. Tak? <grystanie> <grystanie> Powtarzając, jestem dzikiem, jestem dzikiem z Asterixa, tak? Tak, tak. Nie <grystanie> <grystanie> No i w związku z tym jest jak jest, tak? Czy to, jest, to, nie myślę, jest... Że to była taka elegancka, młodzieżowa Yy, alegoria. Czyli rozumiem, że nie jestem odosobniony w tej reakcji alergicznej, że chętnie bym przypieprzył, ale powstrzymuję się, bo poczułem się nadal do, do cywilizacji yy, rzymsko-śródziemnomorskiej, że to pewne reguły obowiązują. Obowiązują jak najbardziej. Yy, jeszcze tytułem wyjaśnienia chodzi o Młodzież 50+. Plus. Tak, no bo już jesteśmy... Ja już ZSMP, tak? Działacze kurde. byli... My to jesteśmy rówieśnikami, rówieśnikami młodzieżowca i jaskierni. To, to stare zgredy, no to to kurde. No bo prawdziwi działacze młodzieżowi muszą mieć co najmniej 50 lat, bo tak to kiedyś bywało, ja pamiętam w telewizji. Wtedy <śmiech> chyba Kwaśniewski był najmłodszym młodzieżowcem. Tak, no i bardzo wybitnym przy okazji. Tak, no miał Góra 35. To, Ale to ciągną... był niesłychanie zdolny człowiek pod tym względem, że tak szybką karierę zrobił. No i w związku z tym był takim najmłodszym tam młodzieżowcem wśród nich. Ale ciągnął gorzały jak stary. Tak, to były śmieszne czasy rzeczywiście. Ostatnio Modny jest perfekt, a jeszcze, jeszcze powiem Ci taki nowy kawał, bo to o tej lokomotywie to już wszyscy na wszystkich portalach już puścili, myśmy to relatywnie wcześniej zamontowali, potem się już posypało, natomiast wiesz ile wynosi teraz czternastka emeryta? Sześć patyków. Tak, ale osobiście zebranych do trzech patyków jest zwolnione z opodatkowania to jest pod hasłem obniżamy obciążenia podatkowe tak znaczy, szereg no i... kawałów się pojawił. teraz w tym zakresie chrustu no jest ciekawie ekologicznie też no wiesz nie możesz niszczyć niszy ekologicznej swoim środowiskom ale warto przypomnieć, że za Franciszka Józefa i za Habsburgów tu w rejonie właśnie pod Beskidzia wszystkie lasy były elegancko wyczyszczone. To były takie właśnie zezwolenia. Zbierano chrust, który to był nieraz, jeżeli się go zostawiało na wiele lat, był przyczyną chorowania lasów. Tam się gnieździły różnego typu szkodniki, grzyby, pleśnie i tak dalej. Mówię o grzybach, które szkodzą drzewom. Także wyczyszczone lasy powodowały to, że było to zadbane. No i wracamy do tych zwyczajów. Widać, że fortuna kołem się toczy. No ale to, to widać na zdjęciach satelitarnych. To lasy w tamtym regionie są zdecydowanie lepiej w sensie historycznym utrzymane, bo mają lepszą historię od swoich sąsiadów. No bo po prostu są mają starszy drzewostan i te, te, te, i te historie i tak dalej. No to, to się ciągnie przez dekady i stulecia. To nie jest tak, że posadzisz las i, i, i jutro będzie. jest päć. pewna tradycja tutaj w tym wszystkim. Nie, ale zauważ, że jeżeli sto lat temu gdzieś tam na, na zboczach góry rósł sobie las i on był zdrowy to po 100 latach, jak to wytniesz i będzie nowy, to on będzie dużo zdrowszy niż gdybyś tego nie kultywował. To po prostu się dzieje dekadami i, i stuleciami. Na nieprzychylnej ziemi, wiesz na osuwiskach tam te, i to, to rośnie w absolutnie dziwacznych sytuacjach, wiesz na kamieniu tak naprawdę. Więc to, to musi być pielęgnowane przez pokolenia, żeby. Żeby działało, no bo nie da się zrobić tego w, w, przez kilka lat. To musi trwać dziesięciolecia. Tak, są procesy, które trwają naprawdę długo. To często dotyczy spraw społecznych i kulturowych, natomiast obserwując chwilę obecną, wszystko przebiega w sposób rewolucyjny i przełomowy pytanie, czy to, czy to się zatrzyma, czy nie. Wydaje się, że się nie zatrzyma i te procesy są prowadzone w sposób nieodwracalny do pewnego punktu, który będzie się wiązał z jakąś nową świadomością. I dopóki ludzie nie zrozumieją, czy akceptują te zmiany, czy też nie, no to te zmiany będą postępować dalej, naprzód. Tak ciekawe czasy, proszę Pana dopóki jest ładne słońce to iść tam na tego i się poopalaj ile tam możesz za dużo nie wydawaj, bo to benzyna droga ale troszeczkę tam się rozerwij bo powiem Ci, że tak koniec lipca, sierpień to już będzie ciekawy, tak mam wrażenie ja tego oczywiście nie wiem, bo mi, mi tu nikt nie szepce do ucha ale, ale jesień będzie taka no mocno skondensowana i Wtedy się trzeba będzie skoncentrować, czyli będzie ta mobilizacja wrześniowa będzie zauważalna, czyli będziemy prowadzić kampanię wrześniową w zakresie biznesu, gospodarki, kosztów utrzymania i różnych takich. Czyli mając w perspektywie zimę, mamy nadzieję, lekką, zbieramy chrust już teraz, żeby wystarczyło po minimalnym koszcie ogrzać nasze obiekty mieszkalne. No chrust i żołędzie, pamiętaj. No i szyszki jeszcze. Szyszki tak. również się palą. Niektóre iskrzącym płomieniem. Żołędzie, mówię, nieprzypadkowo, bo jak zabraknie kawy, to z żołędzi można kawę zrobić. No to kawę jeszcze można z prażonego zboża robić. No, różnych rzeczy. Trzeba zbierać kwiatki, teraz jak kwitną, różne. Wykopywać Korzeń mniszka lekarskiego, bo to jest jeden z podstawowych antybiotyków, anty, yy, yy, leków antywiralnych. Nie wiem, czy sobie o tym słyszałeś, że korzeń mniszka lekarskiego, taki biały, wysuszony, zaparzany, tak, tak. ma skuteczność. On ma bardzo wiele pozytywnych wpływów na organizm. Tak, ale on, on, on działa bardzo podobnie. Przerwało? Znowu się coś przerwało. Ma działanie podobne jak IVR I hmm. Zaczęliśmy tutaj o, o, o ziołach i już się znowu y, przymuliło. Nie wiem, czy mnie słyszysz, Zoro. Słyszę, ale to no, chyba no. czas zakończenia, bo już mija... mija chyba no... mi się tak zdaje. Bo już żeśmy zaczęli na temat medycyny naturalnej, a to jest absolutne fopa. Nie tak. wolno, bo to wiesz, to jest trujące. I nie przyjęłeś szczepionki tak. człowieku. Weź się ogarnij. Jak tak można, no? Tak, to godzina 32, mniej więcej, coś koło tego. Mieliśmy i tak w, w zamiarze zrobić krótszą audycję, żeby państwa tutaj nie, nie męczyć ciężkimi tematami. Przez najbliższe tygodnie trzeba się zająć wypoczynkiem, wyluzowaniem troszkę nastrojów i tak dalej. Trzeba korzystać z pogody, z ciepłej aury, spędzać czas z rodziną albo na grządkach, bo już plony się pojawiły, pierwsze różnego rodzaju zioła, cebulki, szczypiorki i tak dalej, sałaty. Te swoje zrywane prosto z grządki mają naprawdę wspaniały smak. O ile ochronisz to przed na przykład stanem ślimaków, bo jeżeli chodzi o moje szczypiorki i moje sałaty i te i wielkie piękne pole poziome, które tutaj się rozkwita i pleni, no to ślimaki zawsze są pierwsze. Moja znajoma kupiła dwie gęsi, takie które chodzą jak pingwiny, takie wyprostowane, tak. które zżelają ślimaki tak. i są z tego zadowolone. Nie wiem I... jak się nazywa ten gatunek gęsi. A to jest każda gęś, bo one no, ale... trują. i są tłuste, to one, to one się nie, nie nie trują się tymi ślimakami. Łykają to jak ten, jak jak pelikany. Luzki. Ja mam, ja mam tutaj praktycznie doble ślimaków, chciałem Ci powiedzieć. Tych karnych czy ty brązowych? Bo są jeszcze w, w, w Moro. Nie, są brązowawe Nie, i takie brązowa. I mam te. I, i jeden, jednego to rekordziste złapałem. Miał, jak się tak tego rozkurczył i szedł, to miał 12 centymetrów. O to byk. Widzisz? Chudale byk. Tak. No i wyrosły takie, takie potężne tego. I potem jakoś znikły i jest następne pokolenie takie malutkie, takie biegają te <śmiech> maksimum półtora centymetra. No. Ale jeżeli chodzi o poziom to zeżrą wszystko. Nie ma problemu. Tak. <śmiech> Dobrze, czyli co? Powoli kończymy, bo nam tutaj wszystkie naturalistyczne tematy jakoś powodują przycinanie dźwięku. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, a im bardziej zdrowa żywność, tym gorszy dźwięk. Ja nieustająco pozdrawiam no i życzę odporności na wszystkie zarazki. Tylko tyle. Tak jest. Tymczasem do usłyszenia. uwaga zamykamy pek